To są informacje polskiego Radia 24. Rosyjska prowokacja czy działanie Ukrainy. W pobliżu gazociągu Serbia-Węgry znaleziono ładunki wybuchowe. O zestrzeleniu czterech amerykańskich maszyn informuje Teheran. Władze USA nie komentują tych informacji. Powiemy też o przygotowaniach do Wielkanocy u wyznawców Prawosławia. Dziś obchodzą Niedzielę Palmową. Minęła 15. Łukasz Pastor, zapraszam. To może być rosyjska prowokacja. W pobliżu gazociągu Serbia-Węgry odkryto ładunki wybuchowe. W związku z tym premier Viktor Orban zwołał posiedzenie Rady Obrony Kraju. Informację przekazał szef węgierskiego rządu po rozmowie z prezydentem Serbii. Jak mówił w TVP Info Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, taka rosyjska prowokacja mogłaby być skierowana przeciwko Ukrainie. Jej celem byłoby wsparcie Viktora Orbana w wygraniu wyborów parlamentarnych.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 Teheran zestrzelił dwa samoloty i dwa śmigłowce należące do armii USA. Takie informacje podaje irańska telewizja. Tych doniesień nie komentują na razie władze USA. Amerykanie prowadzili w południowym Iranie operację, której celem było wydostanie z pola walki członka załogi zestrzelonego wcześniej myśliwca F-15. Sytuację obserwuje Tomasz Sajewicz.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 O zakończenie wojen na świecie zaapelował Leon XIV. Po mszy wielkanocnej na placu św. Piotra papież wygłosił orędzie i udzielił błogosławieństwa urbi et orbi. Głowa kościoła katolickiego zaapelowała do światowych przywódców o złożenie broni i wybieranie pokoju. Nie możemy godzić się na zło, mówił Leon XIV. Manu armi le le Ponga.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 Gdy katolicy świętują Wielkanoc, prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. To pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W tradycji ludowej nazywana jest wierbnicą. Wierni przynoszą do świątyni do poświęcenia gałązki wierzby ozdobione kwiatami i wstążkami.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 Były informacje Polskiego Radia 24. W Zachodniopomorskim i Lubuskim deszcz padać ma także w centrum. Na pozostałym obszarze na ogół pogodnie, słonecznie i ciepło. 10 stopni jest w brzegu, około 13 pokazują termometry w Suwałkach, 18-19 w centrum. Najcieplej na południowym zachodzie. W Legnicy prawie 22 stopnie. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Warto wybrać się na wielkanocny spacer. Ponad połowa energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 obowiązują tzw. zielone godziny, w których zalecane jest wykorzystanie nadwyżki prądu. Klimat Polskie Radio 24. Słowem wszystko.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 Chyba mieszkam teraz tu i w Krakowie i trochę, może nad morzem, w sobie. W sobie. Ale niewątpliwie teatr. I nie myślę tu o, o konkretnym adresie, ale teatry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 bardzo charakterystyczne role. Pamiętam, w jednym z serialu grałaś taką, taką złośliwą, taką, no złośliwą myślę, że nie. Podłą. To była pani Jola, pani Jola. Kochani po uszy, no czy to tak, była właścicielka kamienicy. Tak, no właśnie, właścicielka kamienicy, która no nie dawała za wygraną. No wiesz, to to była... co wolisz, że takie przyjazne dusze, czy, hmm. czy jednak takie baby z krwi i kości, które nie dadzą sobie wejść na głowę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 ja mówię też o scenie, bo tuż przed kamerą to może inaczej. Ale rzeczywiście te słabe strony, każdy to ma. Każdy przecież ma ten swój swoją słabszą nogę, prawda? Ten swój gorszy profil przysłowiowy. Każdy z nas coś ma jakąś tajemnicę. Zawsze unikałam ludzi, którzy byli tak niezwykle zadowoleni z samych siebie.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 Czy to ona? Mój telefon już na pamięć chyba zna Czy zadzwoni? Nie zadzwoni, a nie skonam. W swych kobiecych dłoniach życie moje ma W każdej chwili wolnej myślę tylko o niej Co w umyśle jej przebiegłem znów siedli Jak na szpilkach siedzę tu przy telefonie bo wytchnienia ani sekundy nie da mi Międzymiastowa, międzymiastowa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 A czy Stefcio skrzywdził, kiedy człowieka? <śmiech> on nawet jak kolegę pobije, to przed nauczycielem mówisz, to tamten jego pobił. No tak. Ojej, bo to między chłopcami to takie ambicje, który silniejszy. To Stefcio z dobrego serca od razu mówi, że słabszy, nie chwali się. No, ale czy to koledzy potrafią ocenić takie rzeczy? Mówią na niego, że on jest kłamczuch i skarży pyta.